Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka – jak się dogadać z własnym szefem. Cześć, dzień dobry. Kiedy tworzyłam ten podcast, to moją intencją było to, żeby menedżerom zespołów pomóc lepiej rozumieć zachowania, postawy, reakcje swoich współpracowników, a współpracownikom pomóc rozumieć postawy, reakcje szefów. Nie? Żeby do, doszło do tego porozumienia. I choćbyśmy nie wiem, jak patrzyli na to, to to, że czasami się nie dogadujemy to, że nie realizujemy naszych celów, to się bardzo mocno odzywają różnice osobowości. Jak wiesz, w tym podcaście, no one są u mnie takim fundamentem do wyjaśnienia tego, co się w zespole dzieje. I robię to na bazie modelu DISC-D3 i badania kompetencji, które wprowadziłam na rynek polski. Jest to narzędzie, które daje nam czarno na białym informację o tym, jakie osobowości spotykają się w zespole. Kim ty jesteś jako lider liderka zespołu? jakie wpływy wywierasz na innych, jaki masz styl zarządzania, co inni widzą, jak będą Ci postrzegać, no i kogo ty masz w zespole. I to bardzo pomaga poukładać komunikację, poukładać procesy, zadania w tym zespole, biorąc pod uwagę takie też pola największej naszej efektywności. To w ogóle pomaga jakby ułożyć współpracę w zespole, tak żeby to jakby najbardziej wspierało nam realizację celów, które mamy do zrealizowania. Ale sobie pomyślałam, że też od czasu do czasu będę poruszała takie inne tematy. Coś, co i tak w tej pracy menedżerskiej może nam bardzo pomóc. No i wpadł mi tutaj taki temat, jak dogadać się z własnym szefem. I Jeśli masz szefa, to myślę sobie, że wcześniej czy później taka myśl przyjdzie do głowy. Nie słyszę tego często, no ale zdarzyło mi się w tym roku kilkukrotnie słyszeć to, że Dobra, no jeszcze swój zespół to jakoś ogarnia, natomiast najtrudniej jest mi z własnym szefem. No i wtedy co w takiej sytuacji zrobić? Otóż, jeśli chcemy się dogadać z własnym szefem, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie ja mam cel. Czy ja na pewno chcę się z tym szefem dogadać? No i ktoś, kto tego słucha, może pomyśleć, no a niby jakie ja mam mieć inne cel. Otóż można mieć cel taki, żeby przekonać tego mego szefa, do swoich racji, żeby było po mojemu, żeby on usłyszał to, co jest właściwym kierunkiem działania. I uwaga, może masz rację co do swoich racji w kierunku myślenia, działania, ale jeśli chcesz się dogadać z szefem, to nie to powinno być twoim celem. Twoim celem nie powinno być też to, żeby tego szefa zmieniać. No, słyszałam raz coś takiego, że no, ja bym tak bardzo chciał, żeby ten mój szef bardziej tak po ludzku zarządzał, nie? że przecież no, dawne metody już nie działają, że dlaczego on tego jeszcze nie widzi, Niech tak chciałbym tak na niego wpłynąć. I uwaga, może masz rację. Ja bardzo wierzę w to, że właśnie tu masz rację, bo do takiego też stylu zarządzania jest mi bliżej. Natomiast myśląc o tym, że chcesz się dogadać, nie to powinno być twoim celem żeby zmieniać drugą stronę. Twoim celem też nie powinno być to, że chcesz, żeby on zobaczył coś, czego do tej pory na przykład nie widział. Na przykład, żeby wreszcie sobie zdał sprawę z tego, że on jest naprawdę kiepski w podejmowaniu decyzji i odwleka podejmowanie decyzji. Uwaga, pewnie masz rację, czy może mieć ra możesz mieć rację. Ale żadne z tych powyższych scenariuszy nie prowadzi do dogadania się. Ona ma doprowadzić do tego, że będzie tak, jak ty chcesz. I to nie ma nic wspólnego z dogadywaniem się. Może cię tutaj rozczaruję, no ale to nie tędy droga, dobra? To pokażę ci, którędy jest droga do tego, żeby się dogadać. Dlaczego zacznijmy od tego, to nie jest właściwa droga? Dlatego, że każda z tych sytuacji, które przywołała, to jest wchodzenie na czyjeś terytorium. Takie wchodzenie z butami, no w agresywny sposób. Czasami nawet w białych rękawiczkach pod płaszczykiem, bo to dobre. No bo przecież podejmowanie decyzji, zarządzanie po ludzku jest dobre. Ale przez to ja Ci pokażę, że Ty nie działasz dobrze, że Ty jeszcze nie wiesz, czym jest leadership, że to nie tak powinieneś prowadzić firmy, że gdybyśmy działali inaczej, gdybyś Ty działał, bo przecież ryba psuje się od głowy, to byśmy byli w zupełnie innym miejscu. I uwaga, nie, to nie tędy droga. Jeśli chcemy się dogadać, naszym celem powinno być to że my mamy się spotkać ze sobą. Dwie różne osobowości mają się ze sobą spotkać. No i nie uciekłam od tych różnic osobowości. Dwie osoby, które mogą na tę samą sprawę patrzeć zupełnie inaczej. Dwie osoby, które mogą mieć inny cel, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem. Dwie osoby, które mogą mieć różne wartości w miejscu pracy. Chodzi o to, żeby się spotkać i ze sobą pogadać. Żeby uznać, że ja okej. Okay tak, ja mam swoje racje, ja widzę to tak czy inaczej, ale ty też okej. Okay. Więc przychodzę do ciebie, żeby zrozumieć lepiej, co ty masz na myśli, jak ty to postrzegasz, dlaczego ty tak postrzegasz, ale nie będę cię tutaj edukować, nie będę tutaj twoim mentorem, nie będę tutaj twoim trenerem, nie będę tutaj twoim wsparciem. Nie, nie, nie. Ja tutaj przychodzę do, po to, żeby się z tobą dogadać, żeby ciebie... Usłyszeć. Co druga strona zrobi, to jest inna kwestia. Ale zobacz, cały jakby pies pogrzebany jest w intencji, z jaką ja przechodzę. Bo zobacz, tak często jest, że my właśnie w relacji z pracownikami, ale nawet z tym naszym szefem, my często, kiedy słuchasz tego podcastu, no to pewnie należysz do grona osób, które gdzieś interesują się tym, jak działać inaczej. Włączają taką refleksję na temat swego sposobu zachowania, przyglądają się zachowaniom innych. Bardzo możliwe, że Twój szef w ogóle tego nie ma. Jego, jej poziom świadomości jest na innym poziomie. I nie Twoim zadaniem jest edukować twego szefa. Twoim zadaniem może być modelowanie pozytywnych zachowań, przyjmowanie postawy liderskiej, ale zostaw edukowanie innym. Bo pytanie, czy tego chce? No i teraz dobra. Jeśli na tego swego szefa patrzysz jako na osobę, z którą chcesz się dogadać, dobra, jesteście różni, za to go cenisz, ale wiesz, za co konkretnie go cenisz, pewne zachowania cię wkurzają i to też jest normalne, bo tak po prostu jest w każdej relacji, to idź do tego szefa i podam ci listę takich pytań, sformułowań, które mi dobrze działają, które, w cudzysłowie, sprzedaję innym i wiem, że dobrze działają, które pomagają wam się spotkać, a nie z bucierami wchodzić na czyjeś terytorium. Jakie to mogą być frazy? Hmm? Możesz na przykład zapytać yy, w ten sposób... Jakie informacje są dla Ciebie ważne? Co dla Ciebie oznacza udany projekt? Po czym poznasz powodzenie projektu? Pytam, bo zależy mi na tym samym, ale wiem, że możemy patrzeć na to inaczej. Jakich argumentów byś ode mnie potrzebował, by w to zainwestować? Iść w tym kierunku. Zobacz, nawet to ostatnie. Zakłada, że druga strona może potrzebować innej komunikacji niż ja. Może mimo tego, że... Na przykład mówimy o inwestowaniu w zespół, nie? ale druga strona może potrzebować argumentów, które wcale nie będą dotyczyły człowieka, ale będą dotyczyły bardzo zadania i to jest w porządku, nie? bo jesteśmy bardzo różni. Chodzi o to, żebyśmy wyłapali, uznali, że druga strona może mieć inny styl komunikacji, to nie znaczy, że lepszy, gorszy, ale po prostu inny. Naszym celem jest to, żeby wyłapać, w jaki, jaki sposób właśnie ty się komunikujesz, jeśli tego jeszcze w badaniu nie wiemy. Nie, nie mamy zrobionego badania. Jakich argumentów potrzebujesz, żeby usłyszeć mnie, żeby czuć, że tak, to jest właściwy kierunek. I zobacz, w tym dogadywaniu się nie chodzi o to, że ty masz rezygnować z tego, co ty uważasz za ważne, ale nie. Masz zaprosić drugą stronę do tego, żeby podzieliła się tym, zadając pytania, żeby podzieliła się tym, co jest dla niej ważne. Żebyś Ty usłyszał, Ty usłyszała, co dla niej jest istotne. Jak ona myśli o danej sprawie. Jak ona procesuje dane zagadnienie. Bo pewnie robi to zupełnie inaczej. Podrzuca Ci jeszcze kilka innych przykładów. Można na przykład powiedzieć, słuchaj, chcę dobrze zrozumieć, powiedz mi coś o tym więcej. Nie? Dzisiaj nawet miałam taką konsultację, z, w, dzisiaj, tak, dzisiaj, kiedy nagrywam ten podcast, z osobą, która powiedziała, że oczuję... Że mój szef już, już włącza tutaj takie kontrolujące bardzo komunikaty. Poczekaj, zanim oceniasz, a i ta osoba mówi i będę z nim już o tym rozmawiać. Poczekaj, zapytaj, kiedy mówisz do mnie tak czy inaczej, powiedz mi, co masz na myśli. Nie, Słuchaj, wcześniej tak do mnie nie mówiłeś. Teraz jakby pytasz, nie wiem, codziennie o to, na jakim poziomie jest cel sprzedażowy. Jakby co się dzieje, nie? Jakby coś się zmieniło, coś jest dla ciebie ważne. Tylko w takiej postawie wyjdziesz do drugiej strony w kierunku dogadania się, w kierunku porozumienia, nieoceniania, że on już chce mnie kontrolować. Bo nie wiesz, dlaczego on użył takiego sformowania. Może ich chce kontrolować, ale do tego naprawdę droga jest jeszcze daleka. Wpierw sprawdź, dlaczego on to może ich chce kontrolować. Co on ma na myśli? A może po prostu dzisiaj, przed wyjściem jeszcze do pracy, pokłócił się z żoną i po prostu włącza zachowania, które są właśnie bardzo kontrolujące. I to totalnie na przykład o ciebie nie chodzi. Ale on może ci wtedy powie. Dobra, słuchaj, w ogóle zawalony miałem ranek. Nie tak się ten dzień zaczął. Nie oceniajmy. Podejmiemy ryzyko. Tak, czasami to jest ryzyko. Bądźmy proaktywni w tym, żeby się z kimś dogadać, żeby szukać porozumienia. No kiedy coś idzie na przykład niezgodnie z planem, możesz powiedzieć, słuchaj, co z Twojej perspektywy mogłam zrobić inaczej? Albo, słuchaj, no trudno mi o tym mówić, nie? Albo nie czuję się komfortowo pytając Cię o to, ale to jest dla mnie ważne. Ja widzę to zupełnie inaczej, ale jakby chcę się dogadać, chcę, żebyśmy jakby czuli, że razem tutaj jesteśmy w tym temacie. Jakby razem, razem to rozpracowujemy. Pomóż mi to zrozumieć, jak Ty patrzysz na to. Dlaczego to jest dla Ciebie takie ważne? Ktoś mi kiedyś powiedział, że no tak, ale takie pytania to powinien zadawać mój szef. To on powinien kierować rozmową. No i pytanie znowu, czy ty chcesz się dogadać? Czy chcesz, żeby to twój szef się zmienił i był takim szefem, który potrafi poprowadzić rozmowę w kierunku porozumienia? Nie? I wrócę znowu do tego pytania, czy ty chcesz się dogadać? Jeśli tak, to nie ma sensu tupać jak dziecko i mówić, że ja chcę tego lizaka. I jeszcze mówić, że czerwonego, a nie zielonego. Nie, to pójdź do drugiej strony i powiedz, na czym ci zależy. Na jakim kolorze lizaka i dlaczego właśnie teraz i co druga strona na to? Czy ona też uznaje, że to jest właściwy moment? A jeśli nie, to pomóż mi zrozumieć, dlaczego uważasz, że to nie jest właściwy moment. Ale znowu, pomóż mi zrozumieć, dlaczego to nie jest właściwy moment, bo ja Ci chcę pokazać, że nie masz racji. Nie, bo chcę Cię zrozumieć, bo podejmuję decyzję, że chcę być w tej firmie i chcę, żebyśmy razem szli do przodu. Czasem jest trudno dogadać się z szefami, sama dobrze o tym wiem, ale... Pamiętam taką sytuację, w której mm, bardzo chciałam zmieniać mego szefa i miałam właśnie bardzo hmm, intencje niby miałam, nie, nie, intencji nie miałam dobrych. Ja chciałam go zmienić. Zaproponowałam mu działania, pracowałam jako też e, trener biznesu. Już ta moja świadomość też była szła w kierunku wyższej, więcej widziałam, widziałam. I był problem w zespole i pokazałam mu, co możemy zrobić. I powiedziałam nawet, że ja to wszystko zrobię, nie? Ale moją intencją nie było to, żebyśmy wspólnie tam szli. Ja chciałam pokazać, że on naprawdę jeszcze mało wie. Mimo tego, że stworzył ważną firmę, dużą firmę. I pamiętam, jak mi powiedział Ania, ja nie mam czasu na takie ćwiczenia. No ja wyszłam z rozczarowaniem i uznałam, że ja się z tym człowiekiem nie dogadam. No i się nie dogadałam, nie? Ale jakby wtedy podjęłam też decyzję o zmianie pracy. O stworzeniu swojej firmy. Ale ja dzisiaj wiem, że moja intencja nie była właściwa. Moja intencja już nie, nie była taka, że ja się chcę z nim dogadać. Ja chcę mu coś pokazać. Nie. Ja dzisiaj bym poszła inaczej. Jeśli zdecydowałam się pracować w tamtej firmie, ja bym poszła i pokazała mu tak rozwiązanie, zapytała, słuchaj, co ty na to? Pomóż mi zrozumieć. Dlaczego na przykład nie chcesz, nie? Dlaczego może to niewłaściwy czas? Jeśli wtedy z właściwą intencją czułabym, że mm, to nie jest ten kierunek, różnimy się na poziomie wartości, no to wtedy zmieniałabym pracę, ale w bardzo asertywny sposób. O, i długo tak bym mogła o tym, zaczęłam o tym, że ten podcast jest o różnicach osobowości w biznesie we współpracy, no i na tym kończę. Nikt mi nie powie, że dobra, miękkie aspekty to zostawimy na później. Nie. Jeśli chcesz współpracować, jeśli chcesz realizować cele, bardzo cię zachęcam do tego, żebyś przyjrzał się różnicom osobowości. To tam, w interakcji między nimi jest odpowiedź na to, dlaczego czasami bardzo dobrze nam się dogaduje, a dlaczego czasami pojawiają się nieporozumienia i co w związku z tym możemy Zrobić, nie? żeby każdemu w zespole było dobrze. Zajrzyj do nas, do naszego badania DISC D3, tego jak z tym badaniem rozwijamy kompetencje liderskie na poziomie komunikacji, na poziomie też zespołowego celu. A co dziś Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.